Przeznaczenie do Eksaru rozdział siódmy Uwięziona legenda Gwiazdy, jak świetliste sztylety, czyhały na księżyc Były zazrosny jego czar, jego magiczny blask i oto, jak wpływa na ludzi Jeden z jasnych punktów na ciemnej pościeli ześlizgnął się i upadł gdzieś w nocny bezkres Kot przydusił łapą mysz Później pozwolił jej uciec, tylko po to, aby znów ją złapać Ignorował piski i szaleńcze okrzyki mojego gryzania o litość. Złapał go w pyszczek i uciekł w popłochu, kiedy usłyszał ryk srebrnego smoka na jednej z sześciu zamkowych wież. Blank stał u brzegu swojej zrujnowanej wioski. Łzy bezwładnie spływały mu ze złotych oczu. Stosy zwłok zaczęły się poruszać. Martwi mieszkańcy wioski Serdun stanęli na nogi i szli w jego stronę. Wydawali się siebie przeraźliwe jęki. Jakby ktoś okrutnie obciął im języki. Pomiędzy tymi jękami, wśród stękania od i płaczu, słychać było zazdrość. Ogromna zazdrość kierowana do jednego żywego Serdunina. Niektórzy współczuli Blankowi i nie chcieli wyssać z niego drogocenną esencję życie. Zwłoki zasłoniły słońce. Żywe a zarazem martwe ciała stanęły na horyzoncie. Z pomiędzy nich wysunął się jeden staruszek. Wielka dziura. Zdobiła jego pierś. Zakrzepnięta krew dekorowała mu skromne ubranie. Srebrnowłos upadł i pokłonił się w rozpaczy przed swoim ojcem. Chciał go przeprosić. Chciał, żeby zrozumiał. Chłopak nie wydusił z siebie żadnego słowa. Pomimo tego wiedział, że ojciec go rozumie. Spojrzał na jego rozkładającą się twarz. Na niej wymalował się serdeczny i przerażający uśmiech. Właściciel złotych oczu poczuł ulgę. Nie długo. Ojciec odwrócił się do niego plecami i powiedział mu jakże bolesne i temnicze słowa. Nie należysz do nas. Twoja historia nie jest powiązana ani ze mną, ani z tym miejscem. Odejdź. Odejdź i nie wracaj. Odszukaj swój dom, zapomnij o tym miejscu. Idź i odnajdź przyjaciół. Zduś mrok, który chce zapanować nad twoją duszą. Blank znalazł się w próżni. Poczuł chłód w klatce piersiowej. Patrzył zimno dobiegające z naszyjnika, który zawsze trzymał w ukryciu. Nietoperz niepokoju zatrzepotał skrzydłami w jego wnętrznościach. Po oczu ujrzał księżyc przybity świetlistymi strzałami do okna ciemności. Widok zasłaniały metalowe pręty, więzienne kraty. Niepewnie podniósł swoje obolałe ciało. Rozejrzał się dookoła. Kamienne ściany i podłoga. Jego posłanie to jakieś niedbale na szmata, z której roznosił się zapas gnilizny. Gdyby nie światło słońca odbijane przez księżyc, stałby w zupełnych ciemnościach. Jakiś kot z ruszającym się obektem w pyszczku zasłonił na chwilę anemiczny blask. Siedemnastolatek znalazł się w lachach Królestwa Diaspor. Żył. Był uwięziony, ale żył. Blank usiadł w kącie i próbował zasnąć pomimo bólu wewnętrznego i zewnętrznego. Po kilku godzinach, gdy kościelne dzwony wydały z siebie dumny dźwięk, wyszło słońce. Chłopak rozejrzał się po pomieszczeniu. Na ścianach wisiały łańcuchy, zwieńczone metalowymi kajdanami. W rogu podłoga była zalana ze schłoniętą krwią. Pomieszczeń takich jak to było wiele w całym lochu. W niektórych leżały ludzkie szczątki, kości lub suchnące ciała. Blank wszedł do największego pomieszczenia. Tu zbierali się uwięzieni ludzie, ci, którzy nie stracili nadziei lub życia. Blade postacie krążyły po więziennej podłodze. Niektórzy rozmawiali ze sobą. Inni siedzieli oparci o ściany. Do chłopaka podszedł mężczyzna o długim zaroście, bardzo wychudzony i zaniedbany. Wyglądał jak starzec, a był w wieku średnim. Jego głos był cichy i wątły, jednak w oczach błyszczały mu świetliki nadziei. — Widzę, że ktoś nowy do nas dołączył — stwierdził. — Dlaczego tu trafiłeś, młodzieńcze? — Najwyraźniej ze rozkazu jednego z królewskich rycerzy — westchnął Blank. — Rycerz Królestwa Diaspor cię tu przysłał? To dosyć dziwne — to nie w ich zwyczaju. Wiesz kto to był? Może powiedz mi jak wyglądał? Nie mam pojęcia jak się nazywał, jednak był to potężny człowiek odziany w czarną zbroję. Na te słowa oczy współwięźnia wypełniły się przerażeniem. Czy miał smoka? Tak, srobnego smoka o gigantycznych skrzydłach. To był bez wątpienia wivern Drugeta. Chłopcze, nie wiem jak to możliwe, ale wojownik którego spotkałeś to najpotężniejszy czarny rycerz w tym królestwie. Więc jesteśmy w lochach miasta Królewskiego Diaspor. Tak, powiedz mi, jak ci się udało przeżyć spotkanie z tym szaleńcem? Jestem tu od wielu lat, nigdy nie słyszałem o osobie, która trafiła do lochów po spotkaniu z Czarnym Rycerzem. No, obiecał, że nas nie zabije, mieliśmy mu udzielić informacji o kimś. Musieliśmy, ale poza tobą nikt nie trafił. Blank rozejrzał się i wzrokiem poszukał godira, Przypatrzył się nawet po rozrzucanym ciałom. Pomimo panującej ciemności stwierdził, że złodzieja tu z nim nie ma. A, twój kompan już pewnie wątpię, żeby umarł, przerwał złoto a Jesteś jeszcze młody, pełen wiary. To miejsce bardziej niż jakiekolwiek inne odbiera wszystkie ludzkie uczucia. Niestety lepiej, żebyś jak najszybciej pogodził się ze swoim losem. Mówisz, że już nigdy stąd nie wyjdę? Może jako trup, chociaż i to nie jest pewne. Wielu tych, którzy tu trafili, stwierdzili, że już lepsza jest natychmiastowa śmierć niż powolne umieranie w tym przeklętym miejscu. A ty? Widać, że jesteś tu długo. Masz nadzieję, że się wydostaniesz? Mężczyzna wybuchł historycznym śmiechem zakończonym kaszlem. Aż tak głupi nie jestem. Nagle spoważniał i dodał. Powiadają, że nadzieję umiera ostatnia. Wierzę, że dobro zwycięży. Wierzę, że znajdziesz się jakieś królestwo, jakaś osoba, która sprzeciwi się królowi Mundusowi. Na pewno ktoś widzi, że to, co on robi, jest złe. Nie można przecież rządzić, zastraszając ludzi. Jego terror musi się kiedyś zakończyć. A mówiłeś, że to ja jestem pełen wiary? Blank weschnął i zaśmiał się ukradkiem. To prawda. W naszej aktualnej pozycji nic nie jesteśmy w stanie wskórać. Nawet ten trup mógłby to stwierdzić. Złotołki pokazał na... pobliskie ciało. Żartownieś z siebie, co chłopcze? Mężczyzna powoli podszedł do jednego z wąskich okien z którego wsypywało się słońce, omijające grube pręty. Młodzieniec podążył za nim. Współwięzień stanął na palcach i wystawił rękę przez kraty. Po krótkiej chwili w jego spracowanej dłoni znalazł się kawałek chleba nasączony wodą. Z nieukrywaną satysfakcją podał kawałek chłopakowi. Nie czekając na jego reakcję, zjadł swoją porcję. Dobrze jest mieć przyjaciół, nieprawdaż? Dziękuję. Z uśmiechem i błyskiem w złotych oczach Blank ukłonił się. Skazaniec zmarszył krzeczaste brwi, gdy słońce padło na włosy nastolatka. Dopiero teraz przyjrzał się jego oczom. Usiadł na kamiennej podłodze i weschnął. E, — Słyszałeś może historię, właściwie legendę o dynastii arcygamów? Jedynie wzmiankę w jednej z książek, niewiele o nich wiem. Osadzony mężczyzna uśmiechnął się, słysząc, że chłopak potrafi czytać. Dynastia arcygamów. Legenda głosi, że to oni rządzili światem. Wiele, wiele lat przed naszymi czasami. Był to niezwykły ród, obdarzony względami bogów. Podobno za czasów ich panowania świat był lepszy, wolny od zła czy cierpienia. Teraz całą tę historię traktuje się bardziej jak bajkę, niż jak prawdę historyczną. Ponieważ arcygomowie uzyskali przychylność wszystkich dwunastu bogów, nie musieli używać przemocy czy kłamstw, tak jak teraz. Mieszkańcy świata nie czynili zła, ponieważ wszyscy żyli w szczęściu w dobrobycie. Legenda głosi, że u kresu swego panowania arcygomowie rozdzielili świat na sześć królestw, a w każdym z nich pozostawili wskazówki do swojej świetności. Każdy z sześciu władców posiadał dwa przedmioty, przesiąknięte magią i tajemnicą. Łącznie było ich dwanaście. Mistyczny Ród niestety nie zdał sobie sprawy z ogromnego błędu, jaki popełnił, chcąc sprawiedliwie podzielić świat. Czasy dobroci i prawości dobiegły końca, a sukcesorzy zaczęli dążyć do potęgi. Chcieli ponowić sukces swoich przodków. Świat stanął w ogniu wojny i nienawiści. Rozpoczął się chaos. Powiadają, że Bogowie nie mogli tego dłużej znieść, więc jako karę za ludzką lekkomyślność zniszczyli wszystkie królewskie miasta. Batalia pomiędzy narodami dobiegła końca w obawie przed ostatecznym sądem. Mężczyzna podrapał się po długiej, lekko posiewiałej brodzie. Ciekawe, ale jednego nie rozumiem. Pierwszy raz słyszę o dwunastu bogach w naszym świecie. Zawsze mówi się o jednym lub po sześciu, więc jak to jest w rzeczywistości? Dwójstość natury, chłopcze. Wszystko ma swoje dwa oblicza, nawet bogowie. W obecnych wierzeniach jest ich sześciu. W kościołach i wioskach jest wspominany tylko jeden. Tak, aby ci o wąskich umysłach mogli to łatwiej pojąć. Dwójstość bogów? Tak, to dosyć proste. Ogień może zarówno cię ogrzać, jak i poparzyć. Nikt nie wierzy w dynastię alcygamów, ponieważ ludzie nie potrafią pojąć, jak oni mogli zjednoczyć z sobą dobro i zło. Nasza logika tego nie dopuszcza. To bardzo ciekawe, przyznaję. Jednak stąd ty tyle o wszystkim wiesz. Rozpoznałeś drugeta wiesz o rządach króla Mundusa. Opowiadasz mi historię, o jakiej w życiu nie słyszałem. Mężczyzna wstał i popatrzył się przez kamienną szparę. Słońce przysiadło mu na twarzy i na każdym jego włosku. Jestem... Kanclerzem króla Diasporu. Sam król Mundus mnie tu przywrócił przed laty. Blank zerwał się i pokłonił przed kanclerzem. Inni współwięźniowie zachichotali i wyśmiali reakcję chłopaka. Sam sekretarz pomyślał, że oddaniem honoru nie jest potrzebne. Chłopcze, przestań. Będąc tutaj wszyscy jesteśmy równi. Można powiedzieć, że jest to miejsce, które niweluje wszystkie różnice. Mężczyzna poklewał go po ramieniu. Srebrnowosy wstał i lekko zakłopotany stwierdził, że pierwszy raz spotyka się z kimś, kto jest tak ważny i mądry. Panie kanclerzu, jeśli mogę, właściwie co spowodowało tę okrutną decyzję króla? Mężczyzna połączył uśmiech i przygnębienie w swoim wyrazie twarzy. To oczywiste. Sprzeciwiałem się królowi. Legenda, którą ci opowiedziałem. Mundus zawsze traktował poważnie. W ostatnich dniach mojego żentowania. To właśnie stało się jego obsesją. Wierzy, że uda mu się zjednoczyć siły wszystkich bogów i przejąć władzę nad całym światem. Kiedy stwierdziłem, że jego pomysł jest szalony, nie był zbyt uradowany. Miarka się przebrała, kiedy powiedziałem mu, że prawdopodobnie jedynie ci z krwi mogliby dokonać czegoś tak niebywałego. Król zawsze zazdrościł, o historii dłuższej niż jego. Jeśli mam być z tobą szczery, nie sądzę, że kiedykolwiek zrealizował swoje plany. Jednak obecna potęga jego wojska jest tak ogromna, że mógłby bez najmniejszego problemu podbić pozostałe pięć królestw. Obaj więźniowie zadumali się i zaczęli jeszcze mocniej myśleć o szansach wydostania się z królewskich lochów. Blank myślał o wszystkim, co się wydarzyło w jego życiu w ostatnim czasie. Zastanawiał się nad dziwnymi snami, które zapisywały swoje miejsce w jego pamięci. Smutek gościł na jego twarzy, gdy wspominał swój dom, Miejsce, w którym dorósł i stał się tym, kim jest teraz. Myśl, że może zostać w tym ponurem lochu do końca życia, nie poprawiała mu chmuru, chociaż to jeszcze bardziej motywowało go do ucieczki. Gdy dzień zmierzał ku końcowi, chłopak wrócił do pomieszczenia, w którym się obudził. Spoczął na kawałku materiału i obserwował pochmurne niebo i szybujące na nim ptaki, cieszące się wolnością. Kiedy sen spływał mu na powieki, Myślał, że widzi zielony cień świerszcza, który je znikał jednak po otwarciu oczu. Jedno było pewne. Jakiś świersz grał mu sank gdzieś niedaleko. Blank zasypiając, słuchiła się w smutną pieśń o samotności. Proszę o komentarz pod odcinkiem. Dziękuję.